Łukasza, rozdział 13. A byli tam w tym czasie obecni niektórzy, co oznajmili mu o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z krwią ich ofiar. A Jezus odpowiadając, rzekł im, czy nie macie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami od wszystkich innych Galilejczyków, iż takie rzeczy ucierpieli? Bynajmniej, mówię wam, ale jeśli nie upamiętacie się, wszyscy tak samo poginiecie. Albo owych osiemnastu, na których upadła wieża w Syloe i zabiła ich. Czy mnie macie, że ci byli większymi winowajcami od wszystkich ludzi mieszkających w Jerozolimie? Bynajmniej, mówię wam, a jeśli nie upamiętacie się, wszyscy podobnie poginiecie. I powiedział im to podobieństwo. Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w winnicy swojej i przyszedłszy szukał na nim owocu i nie znalazł. Wtedy rzekł do winiarza, oto przez trzy lata przychodzę i szukam owocu na tym drzewie i nie znajduję. Wytnij je, bo po cóż ziemię bezużyteczną czyni? Ale on odpowiadając rzekł mu, panie, pozostaw je jeszcze na ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Może przyniesie owoc, a jeśli nie, potem je wytniesz. A nauczał raz w sabat w jednej synagodze. I oto była tam niewiasta, która miała ducha niemocy osiemnaście lat, a była pochylona tak, że się żadną miarą nie mogła wyprostować. Gdy ją ujrzał Jezus, zawołał do siebie i rzekł jej, Niewiasto, uwolniona jesteś od niemocy swojej. I włożył na nią ręce i zaraz wyprostowała się i chwaliła Boga. A odpowiadając przełożony synagogi, który się bardzo gniewał, że Jezus w sabat uzdrawiał, rzekł do ludu, Sześć dni jest, w które trzeba pracować, w te więc dni przychodząc leczcie się, a nie w dzień sabatu. Wtedy mu odpowiedział pan i rzekł, obłudniku: czy każdy z was w sabat nie odwiązuje wołu albo osła swego od żłobu i nie prowadzi, żeby go napoić? A ta córka Abrahamowa, którą szatan związał już osiemnaście lat, nie może być rozwiązaną z tych więzów w dzień sabatu? I gdy on to mówił, zawstydzili się wszyscy przeciwnicy jego i cały lud radował się ze wszystkich chwalebnych czynów, które wykonywał. Tedy rzekł, do czego podobne jest Królestwo Boże i do czego je przyrównam? Podobne jest do ziarna gorczycznego, które wziąwszy człowiek wrzucił do ogrodu swego i rosło i stało się drzewem wielkim, a ptaki niebieskie robiły sobie gniazda na gałęziach jego. I rzekł znowu, do czego przyrównam Królestwo Boże? Podobne jest do kwasu, który wziąwszy niewiasta rozczyniła w trzech miarach mąki, aż wszystko się zakwasiło. I chodził po miastach i miasteczkach, nauczając i kierując się do Jerozolimy. I rzekł mu pewien człowiek, panie, czy mało jest tych, którzy będą zbawieni? A on rzekł do nich, usiłujcie wejść przez ciasną bramę, Albowiem powiadam wam, wielu będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Skoro wstanie gospodarz i zamknie drzwi, wówczas poczniecie stać przed drzwiami i kołatać we drzwi, mówiąc Panie, Panie, otwórz nam. I on odpowiadając rzecze wam, nie wiem skąd jesteście. Wtedy poczniecie mówić, przecież jadaliśmy przed obliczem twoim i piliśmy i na ulicach naszych nauczałeś. A on rzecze... Powiadam wam, nie wiem skąd jesteście Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów Ponieważ ujrzycie Abrahama, Izaaka, Jakuba I wszystkich proroków w Królestwie Bożym A samych siebie precz wyrzuconych I przyjdą od wschodu i od zachodu i od północy I od południa i usiądą za stołem w Królestwie Bożym I oto są ostatni, którzy będą pierwszymi i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. Tego dnia przystąpili niektórzy faryzeusze, mówiąc mu Wyjdź i idź stąd, bo cię Herod chce zabić. I rzekł im Idźcie i powiedzcie temu lisowi Oto wyganiam demony I uzdrawiam dziś i jutro i trzeciego dnia skończę. Ale muszę dziś i jutro i pojutrze odbywać drogę Bo nie może być, aby prorok miał zginąć nie w Jerozolimie. Jerozolimo, Jerozolimo, która zabijasz proroków i kamionujesz tych, którzy do Ciebie są posłani. Ile kroć chciałem zgromadzić dzieci Twoje, jak kokosz zgromadza kurczęta swoje pod skrzydła i nie chcieliście. Oto dom Wasz pustym będzie, a zaprawdę powiadam Wam, że nie ujrzycie mnie, aż przyjdzie czas, gdy rzeczecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim.